Dziękujemy bardzo. Teraz prosiłbym o zabranie głosu przez e, Piotra Paślewskiego, delegata Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opowie nam o adaptacji licencji Creative Commons do prawa autorskiego polskiego e, i o doświadczeniach z tego dostosowania licencji 2.0 i 2.5. Zapraszam. okupaty techniczne, nie Państwo. Jestem przedstawicielem, pracownikiem, asystentem w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie Państwu dziękuję organizatorom tutaj za zaproszenie i za możliwość wypowiedzenia się na temat właśnie licencji i tych pierwszych doświadczeń, kiedy cofniemy się do prehistorii, czyli o trzy lata wstecz, kiedy to zaczynaliśmy to wszystko układać, zaczynaliśmy badać, adaptować te licencje do warunków polskiego systemu prawnego. Tutaj kilkoma uwagami z Państwem się postaram podzielić. I jednocześnie chciałem powiedzieć jeszcze taka, taka myśl mnie natknęła, jak to takie myśli czasem się trafiają w pociągu, jak człowiek jedzie o, o godzinie 5.55 i czasem właśnie różne refleksje przychodzą mu do głowy, tak dzisiaj właśnie aktura taka myśl, czytałem dwie zajawki o dwóch konferencjach, które równolegle dzisiaj się odbywają. Mianowicie konferencja w urzędzie patentowym, gdzie symbolem tej konferencji i znakiem jakby naczelnym jest trupia czaszka, czerwone napisy, piractwo to zło, z piractwem trzeba walczyć i, i tam oczywiście będzie coś na temat metod walki z tym piractwem i druga konferencja, ta tutaj nasza creative commonsowa, taka no nie wiadomo właściwie czy propiracka, czy jakaś taka, no ale coś jak tutaj trąci. E, także od razu na samym wstępie chciałem powiedzieć, jaka była idea i cel i założenie licencji. Licencje e, są, e, jak to powiedzieć, one mają działać w ramach systemu prawa i mają stanowić jedynie alternatywę. Alternatywę dla, e, dla rozwiązań, które zaproponował ustawodawca alternatywę, która jest alternatywą czysto kontraktową. To znaczy na poziomie umów y, daje się takie narzędzie twórcy do ręki. Twórca może z niego korzystać, ale nie musi. Jest to całkowicie, jak tutaj mam nadzieję, w podczas trakcie tej konferencji y, uda się wykazać, co już funkcjonuje w obrocie. Jest to całkowicie legalne, zgodne z polskim prawem, y, nie pozbawione może pewnych jakichś takich y, smaczków prawniczych, tak bym to określił, które, które są bardzo ciekawe do rozwiązania z punktu widzenia y, jakby opracowań y, także naukowych. No niemniej jednak trzeba to wszystko postrzegać jako jednak alternatywę, a nie pewną opozycję. Nie, nie jakieś takie ruchy propirackie czy inne. Chciałbym, proszę Państwa, rozpocząć od tego, takie spektrum zagadnień. Moja prezentacja jest bardzo krótka. Ona nie ma tutaj na celu jakby rozwijania niektórych tematów. Może kilka, postaram się troszeczkę bardziej szczegółowo. Natomiast chodzi mi bardziej o wymienienie. У меня z którymi spotkaliśmy się w trakcie tłumaczenia licencji. I tak podzieliłem całą tą, całe to wystąpienie i cały ten referent na dwie podstawowe części. Mianowicie w pierwszej e, przedstawię Państwu, co e, wymagało jakby adaptacji e, ze zmianami, ze zmianami jakiegoś podejścia. Gdzie występowały pewne różnice? Ponieważ licencje e, stworzone były jako wzorzec, umowy stworzone były oczywiście przez prawników amerykańskich. To tam e, funkcjonowane. Były e, tworzone z myślą o tym, żeby rozpowszechniać je w innych krajach, no niemniej jednak pewne różnice tutaj występowały. Stąd część postanowień dało się przenieść wprost, po prostu je przetłumaczyć na język polski, natomiast część postanowień oczywiście wymagało tutaj większej pracy, trzeba było jakiegoś innego spojrzenia, bardziej prawniczego przez pryzmat naszego prawa autorskiego, na to wszystko spojrzeć. I druga kwestia bardzo ciekawa, mianowicie z tym, czego nie dało się zmienić, czego nie dało się modyfikować, co musiało zostać przejęte wprost, tak jak to było w oryginalnym tekście licencji, trzeba się było zastanowić nad skutecznością tych wszystkich postanowień, czyli czy takie postanowienia w ogóle w polskim systemie prawnym mogą zaistnieć, mogą funkcjonować i mogą być zgodne z naszymi przepisami. W trakcie tłumaczenia, w trakcie dokonywania tej, tej pracy musieliśmy przestrzegać dwóch takich oczywiście pewnej większej ilości, ale przede wszystkim dwóch takich naczelnych zasad, a mianowicie... Pierwsza zasada, która nas troszkę ograniczała, a mianowicie jak najmniej zmian. Wprowadzenie jak najmniejszej ilości zmian. Wszystkie zmiany, które próbowaliśmy wprowadzić, były ściśle monitorowane przez centrum, y, które, centrum Dowodzenia Licencjami Narodowymi, czyli takie centrum, y, w którym... Y, właśnie przedstawiciele organizacji Kolejny zbadali i ściśle przestrzegali tego, żeby licencje, które są wprowadzane jako wersje narodowe, żeby one były jak najbardziej wierne oryginałowi. Do tego stopnia, że tłumaczyliśmy z angielskiej, z języka angielskiego na język polski licencja, a następnie nasze polskie tłumaczenie znowu na angielski, żeby było dokładnie widać, gdzie, jakie zmiany poczyniliśmy. I druga dyrektywa, z którą już z zachowaniem w której było już troszeczkę więcej problemów, a mianowicie no, licencje adresowane są przede wszystkim do nieprawników. Świat możemy podzielić na prawników i nieprawników. Licencje adresowane są do nieprawników. Czyli do osób, które niekoniecznie zapoznane są z tą specyficzną, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo własności intelektualnej, z tą specyficzną terminologią. Bardzo niekiedy zawiło słowa klucze, różnego rodzaju domniemania. Prawa autorskie tak właściwie jest zbudowane na korzyść twórcy, no niemniej jednak jest tam bardzo dużo różnego rodzaju jakichś ukrytych przejść, zapadek i tak dalej. Stąd musieliśmy jakby stosować bardziej technikę może języka opisowego niż zwięzłego, kontraktowego, tak jakby to prawda sformułowała taką umowę kancelaria prawnicza. Tutaj raczej trzeba było podejść do tego tak, że no musi być to sformułowane w sposób taki, żeby twórca się nie przestraszył, jak tylko wyświetli mu się ta licencja, czy też osoba, która chciałaby ściągnąć sobie utwór i e, stać się licencjowiorcą, żeby to nie odrzucało na na pierwszy, że tak, powiem, rzut. Przechodząc już do kwestii związanych już ściśle z adaptacją. Pierwsza sprawa, tak jak mówiłem, czyli coś, co można było przejąć w zasadzie wprost z, z licencji. Nie wymagało to tutaj jakby większych rozważań, większych wątpliwości, nie budziło też jakichś tutaj problemów. Pierwsza sprawa to jest oświadczenie. Oświadczenie bardzo ważne, które znajduje się na początku licencji, mianowicie, z którym Piedi w jako nie bierze żadnej odpowiedzialności za to, co się dzieje z licencjami. Oni tworzą po prostu narzędzie, tak samo Creative Commons Polska, tworzymy narzędzie, które oddajemy do rąk twórcy na zasadach dobrowolnego wykorzystania i jakby Creative Commons tylko i wyłącznie zapewnia to narzędzie. Natomiast nie zapewnia oczywiście, że to, na, że to licencja jako narzędzie, że będzie dostosowane do konkretnych potrzeb konkretnej osoby, nie udziela też porad prawnych, nie pomaga w tym zakresie, tym się jakby w ogóle Creative Commons nie zajmuje. Licencje są tworzone przez poważnych prawników na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o, o ten poziom legislacyjny i to jest w zasadzie jedyna tutaj e, taka gwarancja. Pomocy innej od tych komoas nie ma. E, druga sprawa, która budziła e, mało stosunkowo problemów, to były definicje. I tutaj Państwu podałem definicję utworu zależnego. E, żeby właśnie wykazać, jak sobie radziliśmy z tym językiem potocznym. Opracowanie utwór zależny, niby każdy wie i każdy czuje, o co tutaj chodzi, chociaż prawnicy, prawie oczywiście nie ma prostej definicji. Jest również niejako opisowa poprzez wymienienie, poprzez wyliczenie przykładów. No i tutaj się właśnie taką technikę opisową, wymienianie wielu przykładów, nawet beletrystyka się tutaj trafiła i yy, yy, stąd właśnie czy, czy zaproponowaliśmy taką technikę opisową, czyli e, uzmysłowić twórcy, że chodzi o modyfikowanie, przeróbki, zmiany. E, poza tym e, kolejna sprawa, która nie budziła większych kontrowersji, to jest klauzula tak zwanego do, dozwolonego użytku, czyli klauzula, zgodnie z którą licencje nie wkraczają w ograniczenia prawa autorskiego, e, jakim jest na przykład dozwolony użytek, czyli e, jakby licencje nie wyłączają, nie ograniczają dozwolonego użytku. Co oczywiście koncepcje umownego regulowania dozwolonego użytku są kontrowersyjne. Są autorzy, którzy opowiadają się za, są autorzy, którzy opowiadają się przeciw. Niemniej jednak tutaj nie ma wątpliwości wprost. W treści licencji jest stwierdzone, że dozwolony użytek swoją drogą, licencja swoją drogą. Kolejna sprawa to wymienienie pól eksploatacji. Samo wymienienie, wyliczenie pól eksploatacji też nie budziło wątpliwości. Oczywiście katalog jest bardzo szeroki. Chodzi przede wszystkim o formy rozpowszechniania, zwielokrotniania, wprowadzenia do obrotu. To są te główne pola eksploatacji, które dalej są jeszcze uszczegółowiane w formie bardziej opisowej. Kolejna sprawa, charakter licencji, licencja niewyłączna, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych. Mamy w polskim prawie taką możliwość takich, zawierania takich licencji. Tutaj też nie było problemów. I ostatnia sprawa z postanowień końcowych, to tak zwana klauzula sanacyjna, czyli, że jeśli jedno z postanowień e, na przykład byłoby nieważne w danym systemie prawnym, czy nieskuteczne, no to ta nieważność nie rozszerza się na całą umowę, tylko jest w tej w obrębie tej jednej klauzuli umownej. Reszta, że tak powiem, zostaje e, nietknięta tą nieważnością, czy tą wadą e, takiego postanowienia licencyjnego i klauzula y, zawsze pierwotnego licencjodawcy, czyli niezależnie od tego, y, w jaki sposób do kolejnych licencjogiorców dotrze licencja, zawsze licencjodawcą jest pierwotny podmiot. Nie ma tutaj możliwości jakichś łańcuszków kolejnych sublicencji. Jest to oczywiście też zgodne w pełni z polskim prawem, gdzie mamy zakaz y, sublicencji, które nawet co więcej jest oczywiście domniemanie, jest domniemanie, że sublicencji nie ma. Jeśli ktoś chce udzielić sublicencji, musi to być wyraźnie y, w umowie stwierdzone. Kolejna sprawa to są słynne cztery, cztery filary, cztery nazwane później elementami licencji, cztery elementy licencji, czyli cztery takie klauzule albo grupy postanowień umownych. I one też tutaj na zasadzie kontraktowej bardzo ładnie wpisały się w polskie, w polskie prawo. Pierwsza klauzula to jest klauzula uznanie autorstwa po angielsku ona się nazywała. To jest klauzula, która generalnie dotyczy wykonywania praw osobistych. I oczywiście tam znajdują się regulacje, postanowienia umowne, które doprecyzowują w jaki sposób, tylko i wyłącznie na płaszczyźnie kontraktowej, w jaki sposób wykonywać prawa osobiste. E, istnieje kontrowersyjna, ale jednak istnieje tutaj w Krakowie silnie lansowana koncepcja, że można się zobowiązać do niewykonywania praw osobistych, w ten sposób jakby obchodząc ten zakaz z, zbywania tych praw. Natomiast no, skoro można się zobowiązać do niewykonywania, to tym bardziej na płaszczyźnie czysto kontraktowej można zobowiązać się do określonego sposobu wykonywania tych praw. Świetnie też te postanowienia korespondują z przepisami autorskiego dotyczącymi informacji na temat zarządzania prawami. Jest cała grupa, jest definicja w słowniczku w artykule 79, który mówi o roszczeniach. Znajdują się przepisy ochronne, żeby nie można było usuwać, obchodzić tych informacji na temat zarządzania prawami. autorskimi. Stąd idealnie i ładnie to wszystko się zgrywa. Kolejna sprawa, kolejny element licencji, użycie niekomercyjne, tutaj podałem go po angielsku, proszę Państwo stwierdzić, jest to kolejne, kolejna klauzula, kolejne postanowienie umowne, które można było bez problemu wpisać do naszych umów. Jedyny problem jest taki, że klauzula ta jest jakby nie dość precyzyjna, tak to wyszło w praktyce. I w toku poprawiania kolejnych modyfikacji, kolejnych wersji licencji, ta klauzula jest jakby doprecyzowywana i na ten temat jest też dużo dyskusji generalnie klauzula, która zakazuje komercyjnego wykorzystywania y, w celach pośrednio, pośrednio lub bezpośrednio komercyjnym celu, nie można wykorzystywać y, licencji z tym właśnie elementem. Y, kolejna klauzula, czyli na tych samych warunkach, to jest klasyczna klauzula copyleftowa, czyli utwory zależne można rozpowszechniać tylko na takiej licencji, na jakiej uzyskało się zezwolenie na w cudzysłowie stworzenie opracowania. To musi być ta sama licencja, czyli jeśli na licencji Creative Commons y, stworzyłem opracowanie, zależny, to nie mogę go rozpowszechniać już na pełnych zasadach prawna autorskich czyli z powrotem włączyć go do monopola autorskiego, tylko muszę to rozpowszechniać, y, takie moje opracowanie, jeśli w ogóle oczywiście będę je rozpowszechniał, tylko i właśnie na wolnych licencjach, na licencjach Creative Commons. I ostatnia sprawa, bez utworów zależnych jest to kolejny jakby element. E, on polega na tym, że po prostu są usunięte z wersji e, innej z wersji licencji, są usunięte postanowienia dotyczące utworów zależnych. Więc tutaj też nie było żadnego problemu z implementacją. Teraz tak. Adaptacja ze zmianami. Ze zmianami wziąłem w cudzysłowie, ponieważ jak Państwo zobaczycie te zmiany nie tyle dotyczyły wprost tekstu prawnego, gdzie my modyfikowaliśmy tekst prawny, co e, należało inaczej rozumieć pewne klauzule, pewne postanowienia umowy z uwagi na specyfikę właśnie polskiego systemu prawnego. I o co tutaj chodzi? Na przykład licencja znajduje się zezwolenie na stworzenie opracowania. Polskie prawo nie wymaga zezwolenia na samo stworzenie opracowania, dopiero na dalszym etapie, czyli tak naprawdę jest to takie metoda troszeczkę właśnie kija i machewki dlatego, że nie wymaga zezwolenia polskiego na samo stworzenie opracowania ale żeby cokolwiek z tym opracowaniem zrobić czy rozporządzać nim albo z niego korzystać no to tu już trzeba mieć zezwolenie twórców utworu pierwotnego, żeby licencja była bardziej czytelna dla odbiorców żeby ta licencja była yy, yy, bardziej zrozumiała dla twórców nieprawników. no to właśnie stwierdziliśmy że zostawimy jednak to, to samo stworzenie opracowania, nie będziemy tego już tutaj zapętlać i wprowadzać kolejnych terminów, chociaż tak naprawdę wiadomo, że Chodzi dopiero o etap rozporządzania i korzystania. Kolejna sprawa, katalog pole eksploatacji. Oczywiście artykuł 41 prawa autorskiego wymaga, aby to były pola eksploatacji tylko i wyłącznie te, które są znane w chwili zawarcia umowy. Więc tutaj też trzeba było to ograniczyć, ponieważ tego ograniczenia nie było. Nie było w licencjach tych oryginalnych musieliśmy to dodać, doprecyzować, podkreślić, żeby uzgodnić jakby treść z artykułem 41 kolejna sprawa mm kontrowersyjna nieodpłatność licencji. Licencje Creative Commons są nieodpłatne, czyli licencjodawca nie pobiera wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji, ale oczywiście ta nieodpłatność nie jest bezwzględna. Ona nie skutkuje bezwzględnie wobec wszystkich. Ta nieodpłatność ograniczona jest artykułem, z którym nic nie da się zrobić, artykułem 18 ust. 3. To jest artykuł, który wymienia poszczególne kategorie wynagrodzeń, które są niezrzekalne, niezbywalne i tak dalej. No i oczywiście zakres nieodpłatności nie jest skuteczny względem tych wynagrodzeń. Tutaj problem może postać przy okazji utworów tak naprawdę audiowizualnych po ostatnim orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i po zmianach w prawie autorskim zmienił się artykuł 70 ust. 2 z 1 zostały wprowadzone kategorie wynagrodzeń przysługujących współtwórcom utworu audiowizualnego. I tutaj tutaj widzę z kategorii z, tych, z tego wyliczenia tych poszczególnych wynagrodzeń tutaj widzę największy problem gdzie, gdzie będzie wyłączona skuteczność nieodpłatności. Oczywiście nie zapisywaliśmy tego w treści umowy licencyjnej bo jakby ktoś zobaczył, że jest artykuł, paragraf to już podejrzewam, że zakończyłby lekturę. Kolejna sprawa, wyłączenie odpowiedzialności. Wyłączenie odpowiedzialności również w sposób opisowy jest maksymalnie szeroko zakrojone i tak intuicyjnie należy to rozumieć. Prawniczo oczywiście granicą jest wina umyślna. Nie można wyłączyć odpowiedzialności, o tym mówi prosto, winy, nie można wyłączyć odpowiedzialności yy, z tytułu deliktów popełnionych z winy umyślnej. Tutaj już by to szło za daleko. To jest granica i do tej granicy, że tak powiem, jest wyłączona odpowiedzialność. Więc bardzo szerokie wyłączenie odpowiedzialności. Kolejna sprawa sprawa skuteczności poszczególnych postanowień i skuteczności licencji w całości jako takich. Tutaj chciałem dwie, dwie klauzule omówić, bardzo moim zdaniem ciekawe. Pierwsza klauzula to jest Zawarcie umowy. Sposób zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi w sposób dorozumiany. Dochodzi niejako konkludentnie poprzez wykonanie. Czyli poprzez wykonanie jednej z czynności eksploatacyjnych, na które zezwala licencja. Czyli w momencie, jeśli licencja na przykład zezwala jest pole eksploatacji zwielokrotnianie, w momencie zwielokrotnienia dochodzi do zawarcia umowy. Oczywiście jest to schemat dość trudny. Należy, należy go bardzo wnikliwie przeanalizować prawnie. I właśnie podjąłem próbę takiej analizy, doszedłem do wniosku, że jest to jak najbardziej tutaj legalne. W polskim systemie prawnym da się to po prostu zmieścić w ofertowym trybie zawierania umów, przy użyciu oferty w postaci elektronicznej i do zawarcia umowy dochodzi poprzez wykonanie. To jest artykuł 69 Kodeksu Cywilnego, znamy tego typu umowy w prawie i jest to jak najbardziej dozwolone legalne. Jedyny problem i słaby punkt tego, tego całego mechanizmu to jest proszę Państwa ten dozwolony, Użytek. Mianowicie tak, większość ściągnięć utworu z internetu będzie dokonywana w ramach dozwolonego użytku osobistego. To ktoś sobie na przykład ściąga zdjęcie z serwisu Flickr.com, w którym rozpowszechniane są zdjęcia na licencjach, na wolnych licencjach Creative Commons. I co w takim wypadku? Czy już dochodzi do zawarcia umowy, czy jeszcze nie dochodzi do zawarcia umowy, a tak naprawdę to kiedy dochodzi do zawarcia umowy? Jak jeszcze dodamy do tego tą klauzulę dozwolonego użytku, no to troszeczkę się sytuacja komplikuje. I w zasadzie można tutaj dwa rozwiązania takie prawnicze wymyśleć. Pierwsze rozwiązanie jest takie, że do zawarcia umowy nie dochodzi w tych wszystkich przypadkach, kiedy mamy do czynienia ze ściągnięciem utworu dla celów dozwolonego użytku osobistego. Dlatego, że wyłącza to ta klauzula, jest to jakby zupełnie poza zakresem dozwolony użytek swoją drogą, licencję swoją drogą. Nie wchodzimy, nie, nie ma tutaj, nie zachodzi jedno na drugie. Więc jest to jedna możliwość rozwiązania, ona jest, ma taką wadę, że w zasadzie rodzi niepewność co do tego, kiedy do, dojdzie do zawarcia umowy. Czyli jeśli ja, że tak powiem, wielokrotnie płytę dla kuzyna mojej cioci, to jest krąg osób towarzyszących i już dochodzi do zawarcia umowy, już jestem licencjobiorcą, czy to jest jeszcze dozwolony użytek osobisty? Drugi problem, drugie, znaczy drugie rozwiązanie tego problemu jest to rozwiązanie takie, że do zawarcia umowy dochodzi w przypadku każdego z wielokrotnienia, ale to jest zawarcie umowy pod warunkiem zawieszającym yy, i tylko skuteczność umowy, czyli mamy pewność zawarcia umowy, a jej skuteczność jest uzależniona od tego, czy to jest yy, czy yy, to eksploatowanie się w ramach dozwolonego do użytku osobistego, czy poza Osobistym. Jest to oczywiście konstrukcja troszeczkę można by powiedzieć wydumana jak na te warunki, ale niemniej jednak wydaje mi się, że konstrukcja, konstrukcja tej umowy warunkowej z warunkiem zawieszającym jest tutaj bardziej zasadna i bardziej właściwa. Drugi, drugi, drugi tutaj kontrojański licencji Creative Commons, mianowicie niewypowiadalność. Niewypowiadalność. I tutaj, proszę Państwa, jest interpretacja, to nie tylko moja, ale jest taka interpretacja dotycząca licencji open source i open content, zgodnie z którą interpretacja, co podkreślam tutaj, praktycznie całkowicie kontralegem. Ona ma bardzo wątłą podstawę, podstawę w artykule można powiedzieć 68 prawa autorskiego, który to artykuł e, można odczytywać jako artykuł dyspozytywny. Jest to artykuł, który mówi tyle, że e, wypowiadać licencję udzieloną czas nieoznaczony można wtedy, jeśli o, tej, e, o tym wypowiedzeniu jest mowa w licencji. Jeśli licencja milczy, no to wypowiedzieć takiej licencji nie można by było. Ale oczywiście pojawia się argument jakby z drugiej, z przeciwnej strony, z kodeksu cywilnego ciężkie działo, czyli e, zobowiązanie Bezterminowe charakterze ciągłym, które zawsze muszą być wypowiadane. I tutaj prost tekst licencji wskazuje na to, że jej jednak wypowiedzieć nie można. Że jedyną metodą zakończenia tego stosunku umownego jest metoda wygaśnięcia licencji, czyli jeśli ktoś naruszy postanowienie licencji, licencja automatycznie wygasa. Natomiast nie da się tutaj tej licencji... Nie da się tej licencji wypowiedzieć. Stąd jest interpretacja, tak jak mówię, kontralegem, która mówi, że zupełnie pozbawiony sensu byłby ruch open content i, i, i ruch creative commons, gdyby dać tutaj uprawnienie do wypowiadania tych licencji. Przyjmuje się po prostu taką celowościową wykładnię tych postanowień i tak jak mówię, w, w, w takiej interpretacji życzliwej artykułu 68 da się znaleźć tutaj do tego podstawę. Kolejna sprawa skuteczność licencji jako takich. Oczywiście licencje nie skutkują, co było szeroko dyskutowane z innymi krajami, z krajami zwłaszcza takimi jak Kanada. Tutaj Kanada bardzo walczyła o te prawa osobiste i na przykład inne kraje, które mają właśnie system kołoną. Mianowicie, że oczywiście licencje nie skutkują względem praw osobistych. Tutaj one tylko i wyłącznie można, tak jak mówiłem na początku, można się zobowiązać do wykonania tych praw osobistych, natomiast przenoszenie pola eksploatacji to jest zupełnie poza, poza tutaj zasięgiem. Problem praw pokrewnych jest to ogromny, praktyczny problem dotyczący licencji Creative Commons. Dlatego, że z jednej strony mamy tak, mamy bardzo wąską definicję utworu. Utworem jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Utwór to nie jest przedmiot praw pokrewnych, to nie jest artystyczne wykonanie, to nie jest fonogram. Stąd mamy tutaj pewne zawężenie i pewne ograniczenie. W jaki sposób, moim zdaniem, można by się doszukiwać, bo jednak uważam, że należałoby się doszukiwać już w tym brzmieniu licencji, jakie mamy teraz, oprócz tego, że pewnie w przyszłej wersji należałoby wpisać wprost prawa pokrewne. Natomiast gdzie można bronić tych praw pokrewnych, że one jednak mimo wszystko są przedmiotem tej umowy licencyjnej. Mianowicie tak, jeśli wczytamy się w jedno z postanowień końcowych, to postanowienie to yy, brzmi tak. Yy, na razie yy, to chodzi mi o to ostatnie zdanie. Czyli można modyfikować licencję za ogólną pisemną zgodą stron. Yy, oczywiście jest tutaj yy, brak rygoru. Nie ma tutaj rygoru nieważności. Yy, w związku z tym no, istnieje jakaś furtka do tego, żeby już pewne narzędzie prawne, licencję modyfikować, zmieniać ją pod kątem właśnie dostosowania do potrzeb, czyli strony, jeśli się zidentyfikują, najczęściej nie dochodzi do tej identyfikacji, ale jeśli strony się zidentyfikują, no to mogą wspólnie dojść do tego, ponieważ nie ma rygoru nieważności, rygor na chwilę obecną trudności dowodowych, stąd jest to możliwe, jest to możliwe, oczywiście warto by zachować formę pisemną i tak dalej, natomiast jest pewna furtka do modyfikacji licencji, ale nie modyfikując licencji, spróbować z artykuł 65 kodeksu cywilnego, który jest klauzulą taką generalną, pozwala nam interpretować zobowiązania, interpretować umowy przede wszystkim. Jak by można było tutaj interpretować? Mianowicie zwróćcie Państwo uwagę, że to postanowienie określa, że niniejsza licencja zawiera całość postanowień, ale dotyczących utworu. Całość postanowień dotyczących utworu. Jak czytamy dalej, to jest mowa o tym, że zawiera ona wszystkie, jakby całe spektrum uprawnień przyznanych licencjobiorcy i nic nie wolno, że tak powiem, majstrować przy tych, uprawnieniach. Dobrze, ale dotyczy to utworu. Moim zdaniem jest tak, że postanowienie to należy odczytać w ten sposób, że zakazane jest modyfikowanie w tej warstwie uprawnień. Ale nie można wyłączyć przy pomocy tego postanowienia możliwości interpretacji i rozszerzenia. Jeśli była taka ogólna zgoda stron, zamiar i tak dalej, co tam w artykule 65 KC jest wymienione, że przedmiotem tej umowy, oprócz tego utworu, było również jakiś, jakiś przedmiot praw pokrewnych, na przykład artystyczne wykonanie. Chodzi mi o to, że nie wolno modyfikować, zmieniać, zawężać, rozszerzać katalogu uprawnień, natomiast w warstwie przedmiotu dopuściłbym w warstwie przedmiotu. Co jest przedmiotem licencji, dopuściłbym interpretację. Niemniej jednak oczywiście y, dużo bezpieczniej i lepiej by było, gdyby wpisać proste prawa pokrewne do tekstu licencji. Ostatnie dwie sprawy, prawo właściwe, e, tutaj jest e, sprawa prosta, mianowicie jest e, artykuł wprost Sprawa prawa prywatnego międzynarodowego, która mówi, że prawem właściwym jest prawo siedziby, miejsca zamieszkania, licencjobiorcy, tak by to należało odczytywać e, w przypadku m, naszych tutaj licencji. E, I ostatnia sprawa, o której będzie jeszcze mowa, ja tylko to zaznaczam, problemy związane z, ze zbiorowym zarządem. Czyli jak chcę poradzić czy twórca y, będący członkiem organizacji zbiorowego zarządzania, albo który powierzył swoje prawa, czy może samodzielnie udzielać takiej licencji, czy na przykład organizacja zbiorowego zarządzania zechciałaby się y, w coś takiego y, zabawić, czy y, w jaki sposób tutaj rozdzielić te uprawnienia. Jedna sprawa, którą tutaj chciałem powiedzieć, jakie są trzy możliwe rozwiązania. Rozwiązanie pierwsze jest takie, że po prostu co do określonego utworu nie wchodzi się w stosunki prawne z organizacją zbiorowego zarządzania. Metoda drastyczna, i chyba nie, nie do końca prawidłowa. Druga, drugie rozwiązanie organizacja zarządzania sta, sama staje się licencjodawcą. I trzecia sprawa w zależności od tego jaki będzie węzeł prawny, czy to będzie przeniesienie pełne tutaj możliwości już za bardzo nie będzie żeby twórca samodzielnie dysponował, ale przeniesienie na zasadzie zlecenia powierniczego moim zdaniem istnieją tutaj pewne podstawy żeby w jakiś sposób dogadać się z organizacją zbiorowego zarządzania i uzgodnić takie zasady, żeby twórca samodzielnie mógł nieodpłatnie takim utworem dysponować zresztą do takich porozumień dochodzi w, już tutaj w Europie, no i że to jest w Holandii tak to było? W Holandii właśnie organizacja zbiorowego zarządzania tak się dogadała z twórcami że twórcy nieodpłatnie mogą rozpowszechniać swoje utwory, natomiast to co się dzieje odpłatnie odbywa się strumieniem zbiorowego zarządu i wydaje mi się, że to jest bardzo właściwa metoda i tą y, drogą właśnie powinno to wszystko pójść. Czyli drogą oddzielenia nieodpłatnie twórca sam, odpłatnie organizacja zbiorowego zarządzania. i już ostatnia sprawa, a mianowicie wzorzec umowny. Licencja Creative Commons jest wzorcem umownym i pozostała jeszcze sprawa wyjaśnienia tego, tych obowiązków, które napada znowu kodeks cywilny, czy, czy to byłoby skuteczne, w jaki sposób skutecznie połączyć umowę licencyjną z utworem, który jest rozpowszechniany, żeby spełnić przesłanki, których wymaga prawo cywilne, czyli przede wszystkim doręczenia wzorca przed zawarciem umowy, najpóźniej w, trakcie, w momencie zawierania umowy, ale co więcej wzorzec w postaci elektronicznej musi być udostępniony w taki sposób, żeby można go było przechowywać, odtwarzać i tak dalej. No i tutaj było orzeczenie słynne holenderskie Adam Perry vs. Audax, w którym sąd stwierdził, że rozpowszechnianie w ten sposób, w jaki tutaj zaraz Państwu zaprezentuję, mianowicie strona internetowa, pod stroną jest zdjęcie, znajdują się ikony i napis, że niektóre prawa zastrzeżone. Sam i dopiero po kliknięciu na jedno z tych ikon przechodzimy, i to jeszcze nie do pełnego tekstu licencji. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest link, ale tak naprawdę link nie odsyłający do pełnego tekstu licencji. Przechodzimy do tak zwanego przystępnego podsumowania. Dopiero musimy przewinąć całą stronę. Na dole znajduje się odnośnik link kolejny. No, cóż już przeszedłem. O jeden krok za daleko. No, summa summarum, jest to dość skomplikowane, żeby dotrzeć do ostatecznego, pełnego tekstu licencji. Jest to łańcuszek kolejnych odesłań. Trzeba się zorientować, że trzeba przewinąć całą stronę, żeby kliknąć na dół. No i oczywiście tutaj jest problem. Problem, czy takie doręczenie byłoby skuteczne na gruncie polskiego prawa. Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że tak. Dlatego, że już no nie ma tutaj co robić yy, z takiego przeciętnego yy, użytkownika internetu, jakiejś osoby yy, no nierozeznanej. No jednak linki yy, są podstawą internetu. I w zasadzie jeśli ktoś już dotrze do czegoś takiego jak przystępne podsumowanie, to w zasadzie no, automatycznie szuka tego pełnego tekstu licencji. Wydaje mi się, że, że współcześnie no, jednak jak najbardziej takie doręczenie byłoby skuteczne, co zresztą zostało potwierdzone w orzeczeniu tym właśnie, o którym mówiłem, w orzeczeniu holenderskim, w którym sąd stwierdził, że taka umowa zawarta w ten właśnie sposób została skutecznie zawarta i wzorzec został skutecznie doręczony do tej umowy. I teraz już proszę Państwa ten staj. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Nie wiem, so it's